One, two, three. We're ready? One, two, three. One, two, three. He is the Good Shepherd. He's laid down his life for his sheep. So out of many nations, he's gathered one fold in one faith. And he has built his church on the rock foundation of faith, on apostles and prophets who shepherd the people in his place. There is one faith, one hope. Witam wszystkich moich wiernych słuchaczy oczywiście tym oto wyznaniem wiary chciałbym rozpocząć. Najnowszy odcinek Najmojszej Racji, podcastu rozrywkowego prowadzonego przez Sepka, czyli przeze mnie. Ale to nie ja śpiewałem, tylko Michael Cart i John Michael Talbot. Chrześcijańscy piosenkarze nagrali razem płytę, mimo tego, iż jeden jest protestantem, a drugi im katolikiem. Ale to nie o tym dzisiaj chciałem mówić. Dziś zajmę się głupotą ludzką. Głupota ludzka, którą bardzo łatwo zaobserwować w naszym pięknym nadwiślańskim kraju. Ale nie tylko. Widoczna jest ona na całym świecie. Szczególnym takim rodzajem głupoty ludzkiej jest rasizm. Rasizm, czyli pojęcie w sumie nie do określenia, gdyż zależy od naszego koloru skóry. W każdej ideologii e, różnie można go zdefiniować. W Polsce z reguły jest to niechęć do e, osoby o, albo nienawiść do osoby o odmiennym kolorze skóry. Nie wiedzieć czemu e, zawsze jest to czarny. Jeśli chodzi o e, masowe przejawy rasizmu na świecie, to e, najlepiej widoczny był on w przypadku e, niedawnych wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, gdzie czarnoskóry elektorat masowo zagłosował na Baracka Obamę, wcale nie ukrywając faktu, iż głosuje w oparciu przede wszystkim o kolor jego skóry. Tak, w sumie nie dziwiłoby to, gdyby Barack Obama był rzeczywiście murzynem, ale jak zauważył jeden z polskich publicystów, Barack Obama jest mulatem Tak, Barack Obama w sumie tego podczas swojej kampanii prezydenckiej nie ukrywał, ale też szczególnie tego nie podkreślał, co dało mu tak świetny wynik w wyborach, że po prostu wygrał. A gdzie tutaj jest przejaw podstawowej głupoty ludzkiej, bo o głupocie zwanej rasizmem już przed chwilą nadmieniłem? A zwyczajna głupota ludzka i kierowanie się poprawnością polityczną widoczna była również w tych wyborach, ale pod postacią głosów białych obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy również, nie ukrywając zbytnio tego, że głosują pod wpływem koloru skóry Baracka Obamy, oddali swój głos na socjalistę. I gdzie tutaj przejaw głupoty? Ano już Wam mówię, głupotą jest poddawanie się presji społecznej, niezważanie na swoje poglądy polityczne bądź w ogóle ich brak, a oddawanie głosu w wyborach. Tak, biali obywatele Stanów Zjednoczonych w większości ulegli presji, poprawności politycznej, dodatkowo jeszcze motywowanej niechęcią do drugiej partii i do ich ośmiu chyba letnich rządów. Niestety w Stanach Zjednoczonych mamy podobną sytuację jak w Polsce, czyli tam już dość dawno temu wyklarowały się dwie partie polityczne, które konkurują ze sobą, a w Polsce w przeciągu paru ostatnich lat, mamy do czynienia z dwupartyjnym w sumie systemem. Większość społeczeństwa, jak to w demokracji, raz wybiera tych, potem zapomina po czterech latach, jak to było i wybiera następnych. Dobrze mieć właśnie asa w rękawie w postaci na przykład jakiegoś kandydata, tak jak w Stanach Zjednoczonych, etnicznie pasującego do grupy docelowej wyborców, którzy ładnie i grzecznie zagłosują na Kandydata. Pod wpływem emocji. A jeszcze co do murzynów. Czy wszyscy są głupi? Czy wszyscy genetycznie są predyscynowani do bycia leniami? I tak dalej. Ja ostatnio zauważyłem na YouTube kanał osoby o czarnym kolorze skóry. Osoba ta jest libertarianinem. Tak. Wydaje się to y, dosyć y, rzadkim zjawiskiem. Y, koleś ma kanał na YouTube o nazwie Macho Source Production i w swoim y, jednym ze swoich wystąpień pod tytułem The Pledge, The Pledge, nie wiem jak to dokładnie się czyta, ale znaczy bodajże y, jakieś gwarancje albo cyrograf z tego co widzę w słowniku. Nie znałem wcześniej tego słowa, <laughs> y, Zaczyna się świetnie, wycięte z papieru osoby, tak zwani celebrities, krzyczą, że chcą zmiany, zmiany. A y, co y, dzieje się z nimi potem? Wejdźcie sobie na Macho Source Production i zobaczcie początek jego wystąpienia. Po prostu świetne, koleś też jest chyba geniuszem. Gdyby on nazywał się Obama, głosowałbym na niego z zamkniętymi oczami. Najciekawsze w tej całej sytuacji jest to, że takie osoby jak ja, zauważające to, te wszystkie zjawiska, widzące to w ten sposób, najczęściej nazywani są po prostu rasistami. Dochodzi nawet do takich skrajności, że antropologowie, podróżnicy, znawcy kultur, również nazywani są rasistami, gdyż patrzą na świat w sposób chłodny, widząc niektóre zależności pomiędzy kulturami, pomiędzy różnymi ludźmi. Na przykład taki Wojciech Cejrowski, którego bardzo cenię ze względu na jego książki, jego całą działalność, filmy podróżnicze, ale również jego działalność w radiu, jest nazywany rasistą, co moim zdaniem jest śmieszne. Właśnie jeśli chodzi o Wojciecha Cejrowskiego, ostatnio słuchałem jego audycji, które są dostępne w kilku... Jest sporo nawet dostępnych ich na jego stronie internetowej. Nagrywał w wielu radiach. Zaczynał od przebojów listy country. Listy przebojów... Zaczynał od listy przebojów country. Robił różne... Programy autorskie, audycje podróżnicze itd. I moim zdaniem jest to y, genialny przykład na y, y, osobę pracującą w radiu, ale działającą y, w sposób y, iście podcasterski. Wojciech Czerowski nigdy nie był e, e, stuprocentowo profesjonalny w tym co robił, a w jego audycjach czuć e, zapachy, smaki, e, widać wszystko oczami wyobraźni. Po prostu potrafi wciągnąć człowieka i, e, i moim zdaniem byłby świetnym podcasterem. A jego audycje nie mają zbyt wiele wspólnego z stuprocentowym profesjonalizmem, choć miejscami są naprawdę zrobione świetnie. Nie wiem czy on sam je montował, chyba raczej nie. Miał po prostu od tego swojego własnego osobistego rurka. Z ciekawszych tematów, które mogę nazwać swoją racją i które ostatnio mnie bardzo mocno zdenerwowały, to uczelnie państwowe. Wielu ludzi chwali wyższość uczelni państwowych nad uczelniami prywatnymi. Ja w swoim niedługim życiu miałem, miałem tą przyjemność uczyć się zarówno w uczelni prywatnej, którą już skończyłem, i teraz w uczelni państwowej. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że w uczelni prywatnej zauważają Cię jako człowieka, który płaci, a w uczelni państwowej mają Cię zazwyczajne gówno, które mimo tego, iż również płaci, to jest traktowane tak, tak, jak gdyby te pieniądze, które wpłacam co miesiąc, e, brały się po prostu nie wiem, znikąd, były produkowane przez, przez państwo i wpłacane na ich konta. Jeszcze to podejście z byłego systemu zostało w ich świadomości i funkcjonuje. Nie dziwiłbym się jeszcze, gdyby były to studia dzienne i po, bezpośrednio to na razie osoby studiujące nie, nie, nie zapłaciły za te studia, ale w przyszłości i tak wyci wycisną z nich e, je jak w postaci podatków, e, to jednak traktowanie tych ludzi jako zwyczajnego bydła, e, które musi być na zajęciach, również nie jest zbyt e, e, przyjemne. A najciekawszy jest fakt, że taki profesorek uczący na uczelni państwowej, który traktuje Cię jak gówno, bo, bo studiujesz u niego i on jest władcą i, i panem na krańcu świata, Przechodząc do uczelni prywatnej staje się zupełnie, zupełnie innym człowiekiem, z poczuciem humoru, który zawsze ma dla Ciebie czas i zawsze możesz z nim normalnie pogadać. Przynajmniej ja tak miałem, to, to zauważyłem i to jest moim zdaniem kluczowa różnica pomiędzy uczelnią prywatną a państwową. A niski poziom niektórych uczelni prywatnych wynika moim zdaniem z tego, iż Państwo ma monopol na ustalenie programu nauczania. I uczelnie prywatne, chcąc czy nie chcąc, muszą go realizować i niekoniecznie mają wtedy jakiekolwiek narzędzie do konkurencji, do konkurowania z uczelniami, z uczelniami państwowymi. Jedynie kryterium ceny jest takim narzędziem oraz to, że również idioci przychodzący na, tace, na takie uczelnie są przepuszczani i dostają papierki. Dobra, żeby nie było, że cały czas narzekam, powiem Wam tutaj, że piję sobie teraz... Bardzo mocną kawuśkę, która jest bardzo smaczna, i zaraz Wam zademonstruję w jaki sposób ją wypijam. No, to była demonstracja. Kawa jest bardzo, bardzo mocna, a no, stawiam je na nogi. Poza tym, to jest stuprocentowa arabika o lekko słonym posmaku. Świetna na rozbudzenie i na pobudzenie. Poza tym e, rozbudza wszystkie zmysły, również ten żo żołądkowy, <śmiech> i e, leczy. Co do mojego przeziębienia z zeszłego tygodnia, to udało mi się już go je zaleczyć. Jeszcze trochę Dostało mi chrypki i kataru, ale to nie szkodzi. Co do Echa. no dobra, no to wrócimy teraz trochę do narzekania. Dziś odczyn... odcinek narzekający, ale. A może nie, może jeszcze nie powiem Wam o narzekaniu. E, co do mojego podcastu. Yy, dzięki wszystkim yy, za yy, na przykład... Yy. Dzięki wszystkim za komentarze, chociaż pod ostatnim odcinkiem nie ukazało się ich zbyt, wielu, zbyt wiele, tylko jeden od Papy, który jest widać moim największym fanem i daje radę słuchać wszystkich moich odcinków. Dzięki za przedstawienie również mojego podcastu w tygodniowym przeglądzie Polskich Podcastów. Od tego odcinka, który jest odcinkiem piątym, mam nadzieję trochę rozpropagować mój podcast. Pięć odcinków to już jest coś, co można pokazać. Wszyscy jesteśmy Polakami, w większości słuchającymi, może niektórzy na emigracji, e, więc pewnie lubią trochę, lubicie trochę posłuchać polskiego narzekania. Następnym odcinku może trochę ciekawszych, radosnych e, przeżyć ale no, odcinek narzekający musiał być, musi być. Ten odcinek rodzi się w wielkich bólach, gdyż podchodziłem do niego już od dwóch dni i nie mogłem nic nagrać. Przerywałem ciągle, ciałem, ciołem, ciołem <zum> zmieniałem. Ciągle coś mi nie wychodziło. Widocznie musiałem się wynarzekać teraz trochę i wam wyżalić. Może od następnego odcinka będzie 10 razy lepiej. A teraz pewnie czekacie z niecierpliwością na kolejne nagranie ze Stachem. Będzie, będzie trochę bardziej na poważnie, gdyż ilość alkoholu wypitego nie była, e, jakaś gigantyczna, a tematem naszej rozmowy będzie y, służba wojskowa, o której teraz też nadmienię parę słówek, gdyż niedawno dostałem wezwa wezwanie z e, komendy e, uzupełnień tutaj w mojej najbliższej które to po przyjściu z pracy mało nie przyprawiło mi o zawał serca. Otworzyłem kopertę, wyjmuję, patrzę z jednej strony, zachęcamy wszystkich tam do e, odbywania tam służby wojskowej, praca i tak dalej. Myślałem, że to jest e, po prostu reklama, ale odwróciłem na drugą stronę i czytam wielkimi literami. W związku z niedopełnieniem, znaczy teraz tego tutaj nie mam przy sobie, gdzieś to zgubiłem, cholera wie gdzie to jest, ale z pamięci. W związku z niedopełnieniem przez pana e, przedstawienia tam przedłużenia, e, dotyczącego dot, dot, dotyczącego kontynuowania nauki został pan powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej w terminie wiosennym roku 2009 w najbliższym czasie proszę, proszę spodziewać się wezwania no i tak kurczę czytam to i, i już zacząłem robić się czerwony myślałem że zaraz kipnę serducho zaczęło mi tak walić że, że normalnie usiadłem i myślę sobie, kurde, no życie spieprzone rok ciąża, kurde, yy, męska i koniec. nie? Yy, tym bardziej, że studiuję i, i, i pracuję i, i nie chciałem tego po prostu wszystkiego rzucać. Ale nie, czytam dalej niżej, napisane malutkimi literkami od powyższego yy, tam wezwania, czy tam yy, pouczenia yy, nas, yy, o, nie, od, od powyższego tam pouczenia yy, od powy, powyższego tam wezwania Obowiązuje odwołanie się w ciągu tam trzech najbliższych dni, czy, czy tam do dwudziestego do któregoś tam to było, już nie pamiętam dokładnie. I co musiałem zapieprzać tam z moim dyplomem, pokazywać im, że, że, że dalej studiuję, że, że ukończyłem jedną uczelnię i zacząłem drugą. Oczywiście wszystko było w porządku. Bardzo miła, uśmiechnięta pani, coś dziwne. Z reguły byłem tam besztany i wyzywany na tej komendzie przez jakiś tam pułkowników, dąbków, cholera wie kto ta tam był, jakiś wyższy, no i powiedziała mi bardzo ładnie, uprzejmie, że o no, w przeciągu tam najbliższych kilku miesięcy przyjdzie do pana tam wezwanie na odbycie trzymiesięcznego szkolenia na które w sumie to tak sobie myślałem, że takie trzymiesięczne szkolenie nie byłoby złe, gdyby na przykład odbywałoby się w wakacje, taka wakacyjna przygoda, nie? No, ale oczywiście nie ma tak dobrze, trzeba się od tego odwołać i wtedy przydzielą młodego, zdolnego, zdrowego, młodego człowieka do rezerwy. Na to czekam, jakoś jeszcze do mnie nie przyszło, bo cała ta sytuacja miała miejsce tam dwa miesiące temu, a nasz ulubiony kolega Stanisław Kiedyś swego czasu, jakieś dwa lata temu odbywał yy, zasadniczą służbę wojskową i to na dodatek na ochotnika. I teraz zapraszam na odsłuchanie naszej rozmowy na ten temat. Dobra. Siedzimy dzisiaj przy dwóch piwkach Stachu. O wow. to był dobra. Nie wcale chyba w kieszeni <laughs> siedzimy dzisiaj sobie kulturalnie przy dwóch piwkach <śmiech> pozdrów Stachu miliony słuchaczy, które, które są twoimi fanami pozdrów jaki <śmiech> <debilnie. śmiech> no pozdrów wszystkich słuchaczy który, którzy nas słuchają pozdrawiam wszystkich wiernych fanów <śmiech> dokładnie <śmiech> dzisiaj z braku konkretnego tematu rozmawiamy o przes przeszłości Stanisława a konkretnie tej e, wymazanej z jego tego, e, no jak to się mówi, że Ty masz wymazane przeszłość z tego. <laughs> Dobra, no w każdym razie e, rok z, z tego, z... no jak to się nazywa? Rok z życia ujebany. <laughs> no, rok z życia Stanisława e, o tym, że, że ten... Możemy nagrać dzienniki Stanisława Jones. Stanisław ten, mamiony propagandą naszego kraju, postanowił odsłużyć rok dla naszej ojczyzny. Czy opłacało się to, Stachu? Opowiedz trochę. Odsłużyłeś 9 miesięcy. Po pierwsze straciłem naście tysięcy, bo nie mogłem lałać do roboty. A to jest pierwsze. Kultularnie. Dwa kurwa dostawałem z moich własnych podatków żołd. No. A nauczyłeś się czegoś? Jo kurwa, jak spać w dzień. ścięć łóżko. <głos> <głos> A co byś powiedział ludziom, którzy chcą iść do Wojska i zostać tam na stałe? Że to raczej nie są ludzie. No ale oni nie wiedzą, że to jest chujowe. Dobrze wiedzą kurwa, tylko się łudzą jeszcze <głos> No. A przez fale były zjechane? To ja jechałem fale. <głos> <głos> ale pasem Cię nie bili. Jak nie? Bili. Hmm. A czemu nie chciałeś zostać na terminowym żołnierzem? Jak już wspomniałem, nie jestem pod podludziem. <głos> Kulturalnie mów, żeby słuchacze się dowiedzieli, dlaczego nie warto iść do wojska. Bo nie, kurwa, po prostu. No, poszedłeś do wojska, byłeś pełen nadziei na to, że zostaniesz tam jako y, żołnierz Jasne, zawodowy. Jasne, kurwa. Lazłem tam, bo sobie się wkurwiłem na moją byłą dupę, bo nie chciała dawać dupy. To wszystko jasne Ale myślałeś o tym, żeby zostać na stale Ja myślałem, żeby strzepać gdzieś w Konia w kącie ja O zero prywatności w tym pieprzonym wojsku jest A i podobno są A jak pod kołderką chcesz strzepać To sprężyny czeszczą i wszyscy A w końcu 16 ludzi To dupy takie coś A któryś z ludzi, z którymi byłeś Zostali w wojsku? Spod ludzi? No, został, został ktoś? Chyba nie, no bo to tak jest kurwa, idziesz, myślisz, o zostanę nad terminowym szmatem, mm -hmm. Ej, posiedzisz dwa, dwa miesiące w wojsku, myślisz, ja pierdolę, chcę do domu. A ludzie niezbyt rozgarnięci? Samy dały mnie po prostu. Ale unitarkę miło wspominasz, te trzy, te, ten miesiąc. Dla mnie kondycję miałem przez jakiś czas. Mm. To jakiś plus 3 kilo codziennie z rana jeszcze to piździ, że ci uszy odpadają mhm. No nie wiem, trudna sprawa z tym wojskiem wojsko jest do dupy Ale fajnie się tarzało w błocie I wsadzało coś ścianą w gacie ale pa, parę Żeby fajnych... nikt Cię nie rozpoznał, kurde. Czyli parę fajnych wspomnień jest? Coś zawsze. A. Jak się żarło, kurwa, z kotów resztkich. A alkoholizm w wojsku? To jest mit, czy prawda? Zawsze jest. Jak nie wśród, kurwa, ludzi z zasadniczej służby, to bynajmniej, kurwa, u kadrowców. Zawsze na napierdoleni, nie ma kuja we wsi. A najlepsze jest to, że w samochody wsiadałem i na do domu. No co oni mają do stracenia w sumie. No teraz podobno skończyli już ten... Mm, brać na zawodowych. Bo pobór cały czas jest, nie? No. No. A czy nie ma czegoś takiego, że masz 18 lat i idziesz się zarejestrować, ale ci, którzy już są poborowymi, czy tam jak to się nazywa? No, no. Ci normalnie idą na zasadniczą służbę. Odbyć ją. Przecież ja też dostałem wezwania na, na miesięczne przeszkolenie. Pierdolisz. No przecież byłem. To wyjaśniać. Aha, no no. no wszystko się wyjaśniło i było kulturalnie. A Ale tam trzy miesiące zabawy to jest dobra rzecz. No trzy miesiące też tak myślałem. Tym bardziej, że... Z, yy, kiedyś znałem takiego kolesia. On y, jakąś tam studiował chemię czy coś takiego. I wzięli go do chemicznych wojsk. Mówi, że... Jak masz na przykład miesięczną służbę, to to wszystko, te wszystkie tam na przykład te, te ćwiczenia, tam amunicje, strzelanie i tak dalej, pomnóż to sobie wszystko razy trzy i skumuluj w trzech miesiącach. To on to miał w trzy miesiące, nie? Po prostu ich szkolili. Czyli coś tam się działo ciekawego. No, że na nich pieniędzy nie żałowali po prostu. I rząd też dostawał większy. Musiał, musieli mu dawać większy. Samie by teraz wzięli na te dwutygodniowe czy coś takiego, mm -hmm. to by mi musieli całą wypłaty zwrócić. Albo nie że to strata naszych pieniędzy podatnika. Kurde no, z tym popcornem. co ludzie sobie ciekawią Co my robimy dzisiaj? Nie wiem. Nudne, chuj kurde. Ale pierwsze chlanie na dworzu zaliczone. No wiosna 2009. <głos> 14 marzec to dla potomnych. Może kiedyś ktoś tu znajdzie i powie: Kurwa, 14 marzec 09, ja pierdolę Chociaż i tak w 2012 już <głos> Armageddon Armagedon, tak zwany. A z nieba ujrzymy zjeżdżający pal. Nie, nie, nie. <śmienny>